Chcemy przeczytać coś ze Starego Testamentu. Aus dem Buch der Richter, Kapitel 13. Z Księgi Sędziów, 13 rozdział. Wir lesen das ganze Kapitel. Czytamy cały ten rozdział. Księga Sędziów, 13 rozdział.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 Przyszedł do mnie mąż Boży. Wygląd jego był jak wygląd anioła Bożego. Niesamowity bardzo. Nie zapytałam go skąd jest, a on nie powiedział mi swego imienia. Tylko rzekł do mnie, oto poczniesz i porodzisz syna, ale teraz nie pij wina, ani mocnego napoju, ani nie jedz nic, niczego nieczystego, gdyż chłopiec ten od urodzenia aż do dnia swojej śmierci będzie nazwy Bożym. I wtedy modlił się Manoach do Pana tymi słowy, o Panie mój, niechaj ten mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie jeszcze raz do nas i niech nas pouczy, co mamy czynić z tym chłopcem, który ma się narodzić. I wysłuchał Bóg głosu Manoacha i anioł Boży przyszedł jeszcze raz do kobiety, a ona przebywała na polu, ale jej, jej męża nie było przy niej. Kobieta pobiegła więc szybko i doniosła o tym swemu mężowi, mówiąc do niego, oto ukazał, ukazał mi się mąż, który przyszedł do mnie owego dnia. Manoach wstał więc, poszedł za, za swoją żoną, doszedł do tego męża i rzekł do niego, czy ty jesteś tym mężem, który rozmawiał z moją żoną, a on na to tak jestem. I rzekł Manoach, gdy się więc spełni twoje słowo, to jaki ma być sposób życia tego chłopca i co ma robić? Anioł Pański odpowiedział ma Manoachowi Niech się kobieta wystrzega wszystkiego tego, o czym jej powiedziałem. Niczego, co pochodzi z winorości, niech nieje Wina i mocnego napoju, niechaj nie pije. Niczego nieczystego, niech nie je. Niech przestrzega wszystkiego, co jej nakazałem. To jak Manoach do Anioła Pańskiego Chcielibyśmy Cię zatrzymać i przyrządzić Ci koźlątko. Anioł Pański odpowiedział Manoachowi, choćbyś mnie zatrzymywał, nie będę jadł Twojej potrawy, lecz jeżeli chcesz ją przyrządzić, to złóż ją Panu, jako palenie”. Manoach nie wiedział bowiem, że to jest Anioł Pański. Potem rzekł Manoach do Anioła Pańskiego, jakie jest Twoje imię, abyśmy mogli Cię uczcić, gdy spełnią się Twoje słowa. Anioł Pański rzekł do niego, czemu się pytasz o moje imię? Ono jest cudowne, tak powinno być. Wtedy Manoach wziął koźlątko i ofiarą z pokarą I złożył je na skalę Panu, temu, który czyni dziwne rzeczy, a Manoach jego, albo cudowne rzeczy, a Manoach i jego żona widzieli że gdy płomień buchnął z nad ołtarza ku niebu, także anioł pański wzniósł, wzniósł się w płomieniu ołtarzowym w górę. też Manoach i jego żona, widząc to, upadli na swoje twarze na ziemię. I nie ukazywał się już anioł pański Manoachowi i jego żonie. Wtedy też poznał Manoach, że to był anioł pański. I rzekł Manoła do swojej żony, na pewno pomrzemy, gdyż oglądaliśmy Boga. Znaczy, jego żona odpowiedziała mu, „Jeśliby Pan chciał naszej śmierci, to nie przyjąłby z naszych rąk całopalenia, ani ofiary z pokarmów i nie ukazałby nam tego wszystkiego, ani teraz nie objawiłby nam czegoś podobnego. I porodziła ta kobieta syna i nazwała jego imię Samson. A chłopiec rósł i Pan mu błogosławił. I zaczął działać w nim Duch Pański, po obszarze zamieszkałem przez Danitów między Sorea i Esztaol. Das jest Księga sędziów jest bardzo dobrą księgą na nasz czas, Weil wir viele <coughs> mit heute haben. Ponieważ znajdziemy tam wiele podobieństw, czy podobnych sytuacji do naszych dzisiejszych sytuacji. Myślę, że pod, na, pod koniec tej księgi myślę, że cztery razy jest napisane 21, 25. Przeczytamy tylko ostatni wiersz tej księgi, 21 rozdział, 25 wiersz. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. Auch wir haben keinen König. I my nie mamy króla, Aber wir haben den Herrn Jesus. ale mamy Pana Jezusa. Wir haben gestern gesehen, es gibt auch Ordnung. Wczoraj widzieliśmy, że istnieje też porządek. Ale jest schwieriger ale trudniej jest um, urzeczywistniać, czy mieć porządek bez króla obecnego na ziemi. A żyjemy w takim czasie, gdy często wszyscy robią to, co sami sobie wymyślą. Wenn man einem, einen Hinweis einmal gibt, ob es gut ist, jeśli was er tut, jeśli komuś się uh, uczyni jakąś wskazówkę i powiem mu, czy jest to naprawdę dobre to, to co czynisz, to często otrzymuje się taką odpowiedź, Ty tego nie musisz robić, ale ja w tym problemu nie widzę, że tak robię. Und in Haben wir etwas aus dieser Zeit gelesen. I właśnie z takiego e, rodzaju czasu coś czytaliśmy. Ja widziałem, że jedno z dzieci ma e, ze sobą taką spiralę? Czy... Tak, nie? spiralę nie? Dieses, e... tak, taką zabawkę. Tak, taką no? Das Buch der Richter mhm. ist auch wie eine spirale. E, też jest jak taka spirala. Es gibt Eine immer wiederkehrende Situation in diesem Buch. istnieje w tej Księdze wciąż na nowo powtarzająca się z charakteru sytuacja. 2. E, na krótko spójrzmy właśnie e, na to roz, z rozdziału drugiego. 2 Drugi rozdział 11 wiersz, Erste fase. to jest pierwsza część czy faza tego, tej sytuacji, coś tam w drugi rozdział, jedenasty wiersz zaczęli synowie Izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom potem czternasty wiersz widzimy tą drugą fazę czy ten drugi stopień tego rozwoju wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela wydał ich więc w rękę łupieżców którzy ich łupili i zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów i nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami in Vers 18 ähm um, in der Mitte finden wir dann die dritte Phase, denn der Herr ließe sich gereuen mhm. wegen ihrer Wiedergabe. Ja, ja. E, 18. wiersz pośrodku widzimy ten trzeci stopień rozwoju tego, gdyż pan litował się nad ich skargami na ich gnębicieli i cie, e, mężców. Wers 16 sehen wir, dass Gott dann handelt. Vierte Phase, der Herr erweckte Richter nur, sein ist. Jeśli chodzi o, o tę historyczną kolejność, to czwarta, czwarty stopień jest właśnie 16 wiersz. Wtedy Pan, pan wzbudzał Sędziów i ci, co, i ci ratowali ich z rąk ich upierzców.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 Egal, czy to jest w świecie, oder in der czy w chrześcijaństwie. Es gibt aufbau, Istnieje jakby zbudowanie czy odbudowanie. Dann gibt es eine Zeit, wo man erbt, Potem jest jakiś czas, w którym się dziedziczy tego owoce. Und dann geht es a potem w większości znów wszystko e, się burzy i idzie w dół. Dann gibt es aufbau, potem znów jest jakaś odbudowa. Dann wieder eine beruhigung, potem znów jakieś uspokojeniem, wieder i znów w dół. Aber es ist etwas sehr gefährliches dabei, ale przy tym ist nie coś bardzo niebezpiecznego. In Vers 19 heißt es nämlich: Sie handelten wieder böse mehr als ihre väter Ponieważ w 19 napisane jest że postępowali znów źle, ale jeszcze gorzej niż ich ojcowie Es geht immer einen Schritt weiter nach unten. Bo zawsze idzie to jeszcze jeden krok dalej, ale w dół. A często właściwie nigdy nie osiąga się um, poziomu, który już kiedyś był. To jest takie spojrzenie jakby ogólne, um, patrząc na cały lud. Wenn wir das nur sehen, Gdybyśmy tylko to mieli przed oczami. Dann könnten wir sagen, es hat zweck. to moglibyśmy powiedzieć, że wszystko nie ma sensu. Wenn es sowieso abwärts geht, tak, wszystko idzie w dół. Also mit, wie ein Więc idziemy razem z nimi, jak w jakiejś rzece. Aber nein. Ale nie. W Księdze Sędziów w 13 rozdziale mamy przykład na taką rodzinę właśnie w takim czasie. Es gibt ein du aber. Ponieważ istnieje takie Ty-Ale. I obojętnie w jakim czasie, der wegen Gottes ist immer da. Błogosławieństwo może zawsze jest dostępne. Es gibt nicht eine Belebung für alles, für das ganze Volk. Wprawdzie nie istnieje jakieś ożywienie na, na wszystko dla całego ludu. Ale być może zaistnieje jakieś ożywienie w jednej rodzinie tutaj w Bogatym. Bóg jest wielki. Dlatego chcemy się e, postarać, aby przyjrzeć się temu rozdziałowi. A właściwie jeszcze jest tak, że ten Czas, w którym teraz się tu znajdujemy, w tym rozdziale, jest najniższym punktem poziomowym w, tym, w tej Księdze. W pierwszym wierszu czytaliśmy, że znów było zło w Izraelu. I było 40 lat, w których um, Filistynczycy ich um, uciskali. 40 lat, czyli liczba 40 w ogóle jest czasem doskonałego wypróbowania, ćwiczenia. A Filistynczycy to co to byli za ludzie? Die także byli w, w, w Ziemi Kanaan. Ale oni do e, tej ziemi nie dotarli przez Morze Czerwone i przez e, rzekę Jordan. Wczoraj widzieliśmy, że łaska objawiła się wszystkim ludziom. Ale ja muszę tę łaskę przyjąć. Filistynczycy jednak tej łaski nie przyjęli. Są den mantel des Christentums. Oni mają w obrazie jakby tylko płaszcz chrześcijaństwa. Aber Herz war kalt. Ale ich serce było chłodne. Czy, czy nie możemy tego obrazu widzieć także dzisiaj, jak wielu jest e, osób chrześcijańskich? Jeśli się kogoś zapyta, jesteś chrześcijaninem? Ja, ich bin getaucht. Tak, jestem ochrzczony. Ja Ja nawet e, brałem udział w komunii. Ja też będę pogrzebany chrześcijańsko. Ale to nie wystarczy. Das war die der hier in Taki właśnie był, takiego rodzaju właśnie był ten ucisk tych Filistynczyków w Izraelu. I pytanie jest: czy może dzisiaj jest ktoś, kto jest właśnie pochodzi z tych Filistynczyków? Wir My potrzebujemy szczerą czy prawdziwą wiarę. Und a uwierzyć Biblii nur über und Bekehrung. Awierzyć, e, Biblii można tylko przez pokutę e, i przez nawrócenie się. I przez to przyjęcie dzieła Golgoty dla siebie e, i dla moich grzechów. Egalo czy kleines Kind, czy jest ta osoba małym dzieckiem oder erwachsen, czy też dorosła, uda morder, albo mordercą jakimś. Oder man sagt, ich habe überhaupt nicht viel getan. Albo będę coś mówił, ja wcale tak wiele nie zgrzeszyłem. Sünde ist Sünde bei Gott. Alle Oczach Boga, grzech jest grzechem. Aldo Filistej hersten in Izrael, Więc Philistinen panowali w Izraelu. Aber wir finden eine Phase fehlt. In Zeit der Ale widzimy, że w tym czasie e, tych sędziów akurat tutaj brakuje jeden stopień tego rozwoju. In haben wir gelesen, die Israel zu Gott. W drugim rozdziale czytaliśmy, że m, dzieci izraelskie krzyczeli czy wołali do Boga. Aber hier die gar nicht. Ale tutaj wcale nawet nie krzyczą czy wołają. 15. Przeczytamy jeden wiersz z rozdziału 15, gdy Samson walczy z 11. to w 11 wierszu przychodzi do niego 3000 ludzi. Ja. 11-15 rozdział. Zeszło wtedy 3 tysiące mężów z Judy do pieczary skalnej Etam i rzekli do Samsona, czy nie wiedziałeś, że władają nad nami filistynczycy? Cóż nam to zrobiłeś? A on im odpowiedział, jak oni mnie zrobili, tak ja im zrobiłem. Lud był zadowolony z tym opanowaniem przez filistynczyków. Nie chciało się nic zmienić. A gdy Samson chciał coś zmienić, to mówi się do niego, nie. Was Cóż za ciemny czas. Więc nie było żadnego odwrotu, nawrócenia i pokuty, i żadnego wołania do Boga. Und auch kein von Schuld, dass etwas falsch war. i też nie istniało żadnej świadomości winy, że coś było nie tak. Aber jetzt kommt etwas Ale teraz przychodzi coś pięknego. Der Mensch versagt, Człowiek e, zawodzi, und Gott zu I Bóg, a Bóg zaczyna działać. Ich ja um, przypuszczam, że to małżeństwo Manoach i jego żona, 30 oder 40 Jahre, schon waren. Mieli z pewnością już 30 albo 40 lat. Sogar schon älter. może nawet więcej. i a widzieliśmy, że już 40 lat e, tam panowali Filistynczycy. God hatte schon einen plan, bevor die kamen. Bóg miał już e, plan zanim e, przyszli filistycy. A teraz widzimy, że wszystko tutaj pochodzi od Boga. Die Frau von Manoar war unfruchtbar. E, kom, e, żona Manoacha była niepłodna. Was bedeutet das für uns heute? Co oznacza to symbolicznie dla nas dzisiaj? Das bedeutet, aus dem kann kommen. To oznacza, że z ciała nic nie może pochodzić. Alles muss Gott Wszystko musi działać Bóg. Und das sehen wir jetzt hier. Natürlich i to właśnie widzimy tutaj. Rzeczywiście było tak, że ona była kiedyś niepłodna i nie mogła rodzić dzieci. A to było straszne dla kobiety w Izraelu. Ona chętnie chciała właśnie urodzić syna, um aby zatrzymać właśnie dziedzictwo. Und zweitens wollte jede Frau aus Israel gerne Mutter des Messias werden. A poza tym Karta matka w Izraelu pragnęła zostać matką Mesjasza. Und in Israel gab es keine geistlichen Gesinnungen, sondern irdische A w Izraelu nie było im um, obiecane duchowe błogosławieństwo ale ziemskie. Und wenn man keine Kinder bekam, dann haben die ä, anderen oft gesagt, da ist etwas falsch a gdy ktoś był bezdzietny, to inni często mówili, coś u nich jest nie w porządku. I tak całkiem praktycznie chcielibyśmy to zastosować na nas. Wy macie wiele wielu dzieci tutaj. Ale każde dziecko jest darem Boga. A jeśli jakaś kobieta e, nie, będzie niepłodna, Dann sollen wir vorsichtig To powinniśmy być ostrożni. Subu uetailen warum und wieso? Habe otz nicht tak jest i po co? Jedes Kind ist ein Geschenk von Gott. Każde dziecko jest darem od Boga. Also die Frau war unfruchtbar, es gab keine Möglichkeit für einen Nachwuchs. Więc ta kobieta była niepłodna i nie istniało możliwości na jakiegoś potomka. Aber jetzt möchte Gott ein kind geben. Ale teraz Bóg pragnie darować czy dać dziecko. Und zwar ein besonders kind. A mianowicie szczególne dziecko. Ein Nazir. Normalerweise, wenn wir 4. Mose 6 aufschlagen. Właściwie to gdybyśmy otworzyli 4 Mojżeszową 6 rozdział. To nazaręczyk był w Izraelu właśnie taką osobą tylko na pewien czas. Ale hier sollte ein von Ale tu widzimy, że Samson miał być tym Nazarejczykiem na, na cały czas swojego życia. Weil die Dlatego, że ten czas był taki straszny brauchte es einen lebenslange czy wymagające było odłączenie się od wszelkiego zła na całe życie er sollte lange haare haben erstens po pierwsze, on musiał mieć długie włosy und ich möchte nur nebenbei sagen I tylko küchzer powiedzieć tak na marginesie die frau sollte auch schon Wicajun Ta kobieta jego matka już też musiała mieć na sobie oznaki tego Nazrejczyka. Aber bei der Frau wird nicht gesagt, dass w przypadku tej kobiety wcale nie jest powiedziane, że ona miała mieć długie włosy. Warum nicht? Dlaczego nie? Weil Ponieważ to jest jasne. Lange Haare der To, że kobieta ma mieć długie włosy, to jest jasne. A czy dla nas też? Sie ist ein to, te włosy są właśnie ozdobą, i auch 2011. I także te włosy są oznakiem um, uległości czy podporządkowania się także w roku 2011. Lange Haare bei dem Mann bedeuten, a długie włosy w przypadku mężczyzny oznaczają, <coughs> dass er zeigt, ich habe auch eine Unterordnung. Pokazują, że ja też mam pod, e, podporządkowanie. Eine Unterordnung im Dienst für den Herrn. Lange Haare? Ja, der Nazi sollte lange Haare haben. Das solltest du da vielleicht noch ein bisschen Ja. das. Nachlesen in 4. Mose 6. E, to można właśnie Dass er in der Zeit der lange haare haben sollte. że właśnie w czasie tego ten człowiek miał mieć długie włosy. Das war etwas Besonderes. Nicht normal in Israel. To było szczególnie szczególnym, nienormalnym w Izraelu. So Dlatego haare? my też jako mężczyźni, mamy krótkie włosy, Ale im bild bedeutet es, wir wollen ja nicht das alte testament so Sondern geistlich anwenden, A w obrazie to oznacza dla nas, ponieważ nie możemy to, co jest w Starym Testamencie dosłownie napisane, przynosić tak dosłownie na nas. Czy jesteśmy świadomi tego, że w służbie dla Pana jesteśmy posporządkowani? Als Simson, wenn ihr die Geschichte weiterleszt, die Haare verliert. Gdy tą historię czytacie dalej, tutaj, gdy Samson pewnego dnia stracił włosy swoje, to podporządkowanie się pod Pana Jezusa to już nie posiadał żadnej siły. Drugim znakiem Nazarejczyka było, czy cechą Nazarejczyka było to, że nie miał pić wina. To nie oznacza, że dzisiaj nie wolno nam się napić Wina. Ale Wino należy znów widzieć obrazowo, jest radością tego świata. Und die Freude dieser Welt ist nicht 100% verboten. A radość tego świata, jako tego stworzenia, nie jest stuprocentowo zabroniona. Mamy na przykład radość w rodzinie. Mamy radość w małżeństwie. Mamy radość też jako braterstwo. Wy dzisiaj ja po południu chcecie z dziećmi razem się bawić. Ale w służbie dla Pana Jezusa Gibt es verzicht? Istnieje z, e, rezygnacja z pewnych rzeczy. Sonst können wir nicht dem Herrn dienen. Inaczej nie możemy służyć Panu. Das dritte Kennzeichen ist keine Berührung mit einem Toten, mit einer Leiche. Trzecią cechą nazarejczyka było, że zetknięcie się z umarłą osobą z trupem było zabronione. Woher kommt der Tod. Z ze złokami, ze złokami było zabronione. Skąd pochodzi śmierć? E, e, śmierć jest następstwem grzechu. A to oznacza żadnego zetknięcia się ze złem. To jest bardzo ważne. Dass getrennt Abyśmy byli odłączeni od złego coraz trudniej jest e, dla nas dzisiaj się odłączyć my z pewnością wielu z nas i też i dzieci e, poznały e, czy miały zetknięcie się z internetem to nie oznacza, że natychmiast internet jest zły ale jeżeli nie będę uważał, to zaistnieje zło. To oznacza dla nas, ja nie muszę tego czegoś złego kupić albo sobie do domu przyprowadzić. Ja, jeśli nie będę uważał, mam to już w domu. Dlatego chcemy czy chcemy być ostrożni. Die Frage ist, bei uns ich auch ein sein. Pytanie, które teraz kieruje się do nas, jest takie, czy ja też chcę być Nazrejczykiem podporządkowanym Jezus, Panu Jezusowi, bereit, verzicht zu üben, als in, bei in Welt, na, e, z, e, tych radości tego świata, und <tryk> getrennt vom bösen. I po trzecie być odłączonym od zła. Also alles geht von Gott aus, er schickt einen Nasire, aber drittens, Więc wszystko mm, pochodzi czy wychodzi od Boga, a on wysyła nazirejczyka, a po trzecie Er muszę alleine kämpfen. On musi walczyć e... pojedynkę. W pojedynkę. Ein Einzelkämpfer, ja? Jest poje... jest... pojedynczy. Bojo... wojownik pojedynczy. Kiedyś bei den anderen Richtern sędziów Richter Anführer und viele To ten Sędzia był przywódcą, a wielu razem szło z nim. Ale Samson przez cały czas e, bojował sam. In 15 haben wir gelesen, dass sogar 3000. Gegen ihn gekommen sind. A w 15 rozdziale wierszu 11 widzieliśmy, że nawet 3000 mężów przyszło przeciwko niemu. Nicht feinde, sondern auch Israel to nie byli jego wrogowie, oni pochodzili z Izraela. Heute auch so? A czy często dzisiaj też tak właśnie nie jest?? Du eine Chcesz e, wykonać jakieś zadanie Und man sagt, Hat das i ktoś się mówi, czy ma to sens? To się lohnt się To starę się nie opłaca. Ty marnisz ich kaput, ty siebie zrujnujesz. Aber wir wollen kämpfen. Alle möchten wir walczyć. Ich möchte euch gleich zeigen, was der Inhalt die Kraft unseres Kampfes ist. Chciałbym zaraz pokazać co jest treścią naszej walki. Es ist noch schön zu sehen, dass der Engel zu der Frau kommt. Piękne też jest to, że możemy oglądać, że ten anioł przychodzi do tej kobiety. Ja myślę, że to ma właśnie dwa powody. Po pierwsze, z kontekstu wydaje się to zauważyć, że ta kobieta była bardziej duchowa niż Manoła. Widzimy to na przykład w tym, że pod koniec rozdziału ten e, mąż się bał, 22 wiersz, a ta żona mówi nie, żaden problem. A drugi powód to jest myślę to, że ta żona, że ta matka, ta kobieta, jest decydująca na rozwój dziecka. Często widzimy to w przypadku królów, że jest nazwana matka. Dlatego kieruję teraz słowo do was matek. Wy nie możecie narodzić w już Mesjasza, ponieważ On już jest. Ale jeżeli rodzicie dzieci, to możecie urodzić sługi i służebnice dla Pana. Może to będą tylko tacy pojedynczy wojownicy, ale jest to warte tych trudów. I także ważne jest e, to, aby, abyście wy, matki, miały też na sobie już e, cechy nazirejczyka. Auch sein von dem Bösen. Wy także musicie być odłączone od zła. I Mutter sein bedeutet verzicht, a być matką oznacza rezygnacja. W świecie pragnie się pracować, chce się mieć sukces. Sport, fitness. Chce się wykonywać jakiś sport, chce się być wyćwiczonym, wytrenowanym. To wenn man jest. niemożliwe, jeśli jest się matką. Dlatego jest to bardzo ważne, aby posiadać tutaj właśnie przykład. I widzimy w tym rozdziale jeszcze coś dalszego pięknego. Anioł przemawia do tej kobiety. A co czyni ta kobieta? Sie geht zu Ona idzie do swojego męża. I rozmawia z nim o tym. Czy w, naszej, w naszym małżeństwie istnieje rozmowa? Vielleicht deine Frau? Być może twoja żona etwas empfunden? Odczuła coś, was du nicht empfindest. Czego ty nie odczuwasz? Może są sprawy, w których jest ona bardziej duchowa niż ty. Was ist deine Antwort? A jaka jest odpowiedź twoja? Du musst untergeordnet sein. Ty masz być mi uległa? Auf, dass du den Platz nicht Uważasz, żebyś nie opuściła Twojego stanowiska? Czy przyjmuję coś z tego, co mi powiedziała moja żona? Gdyż uległość odnosi się właśnie do publiczności. Nie byłoby to dobre, gdybym ja na przykład chciał się pomodlić. I gdyby moja żona i, ma, i mamy odwiedziny, i moja żona powiedziała by, by do mnie, nie, teraz się nie pomodlimy, najpierw musimy posprzątać ze stołu. Aber wenn wir sind, Ale gdy my jesteśmy razem, e, sa, sam, e, sam na sam, i e, jakby so, z, ze sobą rozmawiamy, to um, żona ma jak najbardziej też głos Und wir uns i powinniśmy się uczyć od siebie nawzajem. Eine Frau sieht etwas anderes, als ein Mann. Kobieta na przykład też widzi, widzi coś innego niż właśnie mężczyzna. Das oben im gesehen, an dem Mogliśmy to wczoraj widzieć na górze na tej belce. To oczywiście nie oznacza, że to jedno jest fałszywe czy błędne, a to drugie dobre. Wenn man ein neues auto kaufen möchte, Jeśli ktoś chce kupić nowe auto, dann die Frau auf die Farbe. to kobieta na przykład patrzy na kolor, Der Mann schaut auf den motor. a mężczyzna patrzy na, na, na motor, aber motor müssen, na, na silnik. Müssen beides haben. Ale musimy mieć obie rzeczy. I także w duchowej sferze musimy się uzupełniać. I to jest bardzo ważne. Tutaj ta żona więc idzie do męża, ale znamy też, czy mamy w Biblii też negatywny przykład. Ewa, Ewa nie poszła do swojego męża, do Adama. Aber wir sehen in 2. Könige 4 eine Frau. Wir wollen das kurz aufschlagen. Ale w drugiej królewskiej czwartym rozdziale widzimy też jedną e, żonę i chcemy to otworzyć. Ein positives beispiel. Pozytywny przykład. Druga królewska, czwarty rozdział. Vers hmm. 9. Wersz dziewiąty. Genau, Rzekła wtedy do swego męża. Oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Elisa Eliseusz zawsze podróżował przez tą miejscowość. I ona miała na sercu, aby mu sporządzić czy przygotować pokój. Ale der Mann kommt nicht von der ale jej mąż nie przychodzi e, z pracy do domu. Ist schon fertig. I pokój już jest gotowy. I mąż by przychodził do domu i myśli, co tutaj się stało. Weil die Idee war gut. Ja Nie było tak właśnie, że mąż przyszedł do domu i już wszystko było z, e, zrobione i on e, teraz się jest jakby doskoczony przez to. So, mimo tego, że pomysł był dobry, so, so, fragt erst mit dem man alles. ale ona pomimo tego dobrego pomysłu najpierw rozmawiała z tym mężem i z nim te rzeczy omawiała. Und das ist auch für unser Leben wichtig. To też jest ważne dla naszego życia. Eine Ehe bedeutet alles teilen. Małżeństwo oznacza dzielić wszystko. Auch das geistliche Leben. Także życie duchowe. Jeder muss natürlich eine persönliche Beziehung zu meinem Jesus haben. Każdy osobiście oczywiście musi mieć relację z Panem Jezusem, Aber auch ein gemeinsames. Ale także i wspólną e, cząstkę. Und die Frau hat oft Empfindungen. Von der wir sehr viel lernen können als Mann. A żona czy kobieta ma często uczucia takie, od których my jako mężowie możemy się dużo nauczyć. Jetzt sehen wir Manoar. Teraz widzimy czy oglądamy Manoaha. Manoah in Vers 8. Man, Manoah w Vers 8. Hat als erste Reaktion, dass sie ein Kind bekommen. Jako pierwszą reakcję na to, że mają oni otrzymać dziecko, Gebet. on jako pierwszy się modli. jaka jest nasza pierwsza reakcja, gdy otrzymujemy dziecko? Wir müssen sofort anfangen mit dem Gebet. Musimy natychmiast rozpoczynać z modlitwą. Nicht nur, wenn das kind schon geboren ist. Nie dopiero, gdy już dziecko się narodzi. Sondern wir können sofort damit beginnen. Ale możemy natychmiast od, z tym rozpocząć. Das jest ist die Kraft, die Stärke, die keiner kennt ist aus dieser Welt. Modlitwa jest siłą i mocą, którą nikt w tym świecie nie zna. Mit dem Gebet können wir Gottes Arm bewegen. Modlitwą potrafimy. Sprawdzić to, że ramiono Boże zaczyna się ruszać. Und dann sehen wir, dass Manoah zwei wichtige Fragen hat. A widzimy, że Manoah ma dwa ważne pytania. Die erste Frage ist, was wir tun sollen mit dem Knaben, der geboren werden soll. Vers 8b. Co mamy uczynić z tym z chłopcem, który ma się narodzić? Wiersz 8, druga połowa. Was ist unsere Motivation für Kinder? Ej. Warum möchten wir gerne Kinder haben? Ehm, dlaczego my chcemy mieć dzieci? möchte ich gerne zeigen wie viele kinder ich habe czy chcemy koniecznie innym pokazać jak wiele mamy dzieci möchte ich gerne hübsche kinder haben? Czy pragnę mieć e, ładne dzieci ich, es ist gut wenn wir normal aussehen dobrze jest jeśli normalnie wyglądamy das ist da können wir dankbar sein możemy być bardzo wdzięczni wir möchten wir die schlauesten kinder haben albo czy pragne, pragniemy mieć najmądrzejsze dzieci czy Pragnę mieć dziecko wysportowane, które kiedyś będzie sławne? Czy profesora, który kiedyś coś wymyśli? Albo czy nasze pytanie jest natychmiast panie Jezu, co mamy uczynić z tym chłopcem? Damit es ein kind für den Jesus wird. aby äh, stało się dzieckiem dla pana Jezusa Was fördern wir bei den Kindern? co my äh, jak ja, ja, kind... ja, co my w przypadku tego dziecka jakby jemu pomagamy, aby to się rozwijało najlepiej ich sage nicht, dass ihr keine mehr müsst. ja nie mówię, że nie macie już robić waszych zadań domowych. I macie już tylko czytać Biblię. To musi być zdrowe, wyważone. Przypominacie sobie wczorajszy dzień. To byłoby dziwne, gdybyś ty tylko siedział już w pokoju z Biblią w ręku. Ty też możesz wyjść na zewnątrz i bawić się. Ale czytać Biblię i modlić się, można nauczyć się już jako dziecko. A gdy ktoś idzie do szkoły? To, gebetet, raus, to czy wy um, pomodliliście się na przykład dzisiaj o dobrą pogodę, abyście mogli się uh, dobrze bawić. So kann man schon lernen, als kind. tak można już jako dziecko się tego nauczyć. I wiersz dwunasty, to jest jego drugie pytanie. Jaki ma być sposób życia tego chłopca i co ma robić? Co my wybieramy dla naszych dzieci? Jaką szkołę czy jakie miejsce pracy? Ale my teraz możemy też zwrócić się do Was dzieci bezpośrednio. Czy Ty szukasz miejsca pracy? Co jest twoją dla Ciebie na pierwszym miejscu w przypadku tego wyboru? Ile mogę zarobić? Albo czy patrz na to, ile czasu pozostanie mi dla Pana Jezusa? was Tutaj ch, ch się nauczyć tego, e, co jest właśnie ważne, a, e, jeśli co jest ważniejsze, abyśmy zapytali się, co jest Bogu ważne. Afrika. Nie wszyscy wychodzimy jako misjonarze do Afryki. Ale pomimo tego, chcemy się zapytać, co jest moim zadaniem, które mam spełnić. My często spoglądamy na te zadania, w których wszystko tak już dobrze uporządkowanie wygląda. Ale misjonarz to jego pierwszym zadaniem nie jest wyjazd do Afryki. Donnerle hat vielleicht als kleines Kind schon Traktate Ale może jako małe dziecko już rozdawał traktaty. Und I Potem to um, szło jeszcze zawsze jeden krok dalej. Wir wollen im kleinen anfangen. Chcemy rozpocząć właśnie w tym małym naszym zakresie. Das ist hier sehr schön zu sehen, dass die Eltern fragen. I to jest tak piękne, gdy możemy to oglądać, że rodzice pytają się Pana, co dziecko ma robić. A my chcemy przecież wychować dzieci dla Pana Jezusa, und nicht für diese Welt, a nie dzieci dla tego świata. Ale jeszcze raz, dzieci, wy musicie być pilni w szkole gdy na przykład uczycie się języka obcego, na przykład niemieckiego albo angielskiego, hilft es euch sehr gut. być może um, to pomoże Wam kiedyś bardzo bardzo mocno. Für eine w jakimś zadaniu, które macie. Wir es nicht. My tego nie wiemy. Wenn du gut kannst, Jeśli potrafisz dobrze pracować e, praktycznie, może będziesz w stanie um, twoją pracę kiedyś wykorzystać dla Pana Jezusa. Teraz przechodzimy do tego punktu wzniosłego w tym rozdziale. Manoah i żona jego chcą Bogu przynieść ofiarę. I tam znajdujemy kraftquelle dla wszystkiego. I właśnie w tym znajdujemy źródło siły na wszystko. Śpiewaliśmy, daj nam siły chodzić. Oni składają więc tą ofiarę, a potem przychodzi anioł pański. a Anioł pański w Starym Testamencie to jest właśnie sam Pan Jezus. I Manoah pyta się jego, jak jest imio, jakie jest imię twoje Czy to jest także i moim pytaniem, kim jest Pan Jezus? Zum Na przykład moglibyśmy przestudiować Biblię, pytając się, ile imion ma Pan Jezus? A jak brzmi odpowiedź Pana Jezusa? am ende von vers 18 er ist ja wunderbar pod koniec wiersza 18 ono jest cudowne wir lesen in 9 vers 6 dass der jesus genannt wird czytamy w jesajach 9 o rozdziale 6 wierszu o panu Jezusie, że on jest tym cudownym wenn potrzebujemy sił na naszą służbę jeżeli potrzebujemy siły jako matka w rodzinie, to potrzebujemy tego cudownego. ponieważ Osoba Pana Jezusa, ona jest już na, źródłem naszej siły. Brand- A to drugie, co teraz widzimy, to jest właśnie ofiara. Całopalna i ofiara z pokarmów in 19 w e, wierszu 19 widzimy to koźlątko i ofiarę z pokarmów w er wierszu 13 widzimy że on chciał właściwie, że chciał właśnie złożyć ofiarę całopalną kennen wir das opfer des Herrn Jesus? Czy znamy ofiarę Pana Jezusa? Czy my znamy to oddanie się Panu Jezusowi? Czy my znamy oddanie Pana Jezusa dla Boga? My jego oddanie nie jesteśmy w stanie nigdy osiągnąć. trotzdem für uns. Ale jednak jest to dla nas wzorem. Der Jesus hat nicht an sich gedacht. Panie Jezus nie myślał o sobie, sondern an Gott. Alle, o Bogu. Und wenn ich noch einmal an die Mutter erinnern darf. A jeśli mógłbym jeszcze raz mm, przypomnieć matkę. Ihr Kinder seht es jetzt noch nicht so. dzisiaj tego jeszcze tak nie widzicie. Aber ich bin schon etwas älter. Ale ja jestem już trochę starszy. Aber eigene Kinder, mein własne dzieci. Und sehe ich mit meinen Augen, was meine Mutter getan hat. A teraz widzę moimi oczami co uczyniła wobec mnie moja mama. Das ist nicht ein 8-Stundentag. To nie jest dzień, który ma tylko 8 godzin. Zwykle mam maksymalnie 24 godziny. Osiem godzin w pracy, ale czasami ma 24 godzin. Wo jaki die Mutter die Kraft. I skąd e, e, matka czy mama e, pobiera siłę? Schau auf den Patrz na Pana Jezusa. Seine Liebe ging bis in den Tod. Jego miłość sięgała aż do śmierci. Und er hat uns A on nas zbawił. Und so wir ihm etwas zu I Dlatego chcemy chcie, um, postarać się, abyśmy byli mu bardziej do niego podobni. Und dann sehen wir drittens, w 20, że der Engel des Herrn in der Flamme des Altars aufstieg in den Himmel zurück. A potem widzimy w versu 20, że Anioł Pański wzniósł się w tym płomieniu ołtarzowym w górę. Gdzie pan Jezus jest dzisiaj? Czy teraz? Verherrlicht im Himmel zur rechten Gottes. Jest on uwielbiony w niebie po prawicy Boga. Er hat schon das Ziel on już osiągnął cel. My jeszcze jesteśmy tu na ziemi, ale on jest jakby tym, tym pierwszym, który już szedł przed nami. On jest, jak, on jest jak kotwicą Hebrajczyków szósty rozdział, ale ten statek też wkrótce do portu e, dotrze. My również osiągniemy cel. A co potrafi dać nam Siłę? Die wunderbare Person ist Cudowna osoba pana Jezusa. Sein Opfer. Jego e, ofiara. I ta świadomość czy wiedza, że on już jest uwielbiony i e, na celu. Und so wollen wir weitergehen auf dieser Erde. I właśnie w takiej świadomości chcemy, czy iść dalej po tej ziemi. Zum Schluss noch kurz ein Blick auf die Geburt und die ersten Jahre von Simson. Äh, teraz pod koniec krótkie takie spojrzenie na narodzenie Samsona i jego äh, pierwsze mh, lata życia. Simson wurde geboren in Vers 24. W 24. wierszu został Samson zrodzony i czytamy jako pierwsze, że chłopiec rósł. Ich möchte dazu Vers anwenden auf diese Zeit 2. Petrus 3. 2. Piotra 3. rozdziału zastosować jeden wiersz na ten czas. Vers 18.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 to jest wzrost razem z Panem Jezusem. Oczywiście, że ważne też jest, abyśmy wzrastali, jeśli chodzi o nasze ciało. Ale my chcemy to zastosować duchowo. Ważne także jest to, abyśmy wzrastali razem z Panem Jezusem. Stellt euch mal vor eure ältesten Geschwister, wyobraźcie sobie, wasi najstarsi, wasze najstarsze rodzeństwo würde immer noch morgens die Milchflasche trinken. Mm -hmm. Jeszcze z rana bysze pili butelkę z mlekiem. Ist nicht normal, oder? To jest przecież nie normalne, prawda? Und so ist es auch wichtig, dass wir nicht nur Fleisch essen im wirklichen Essen. I tak więc ważne jest, żebyśmy jako dorastające dzieci nie, już nie tylko jedli mięso jako dosłownie. Wczoraj na przykład były kiełbasy. Ale ja powiem teraz to duchowo, obrazowo, abyśmy też już nie tylko mleko, ale i kiełbasy byli w stanie zjeść. chcemy wzrastać. Zweitens. Der Herr segnete im. Po drugie, Pan mu błogosławił. To, że żyjesz w rodzinie, gdzie e, są tacy, którzy się modlą i gdzie jest czytane Słowo Boże, jest cudownym błogosławieństwem. Mogłoby być też tak, żebyśmy wzrastali czy dorastali w rodzinie muzułmańskiej. Was Jak na to zasłużyliśmy czy zasłużyliśmy ogóle na to, czym zasłużyliśmy na to, że żyjemy w rodzinie chrześcijańskiej? Das, verdient? das ist nur Gnade. To jest tylko łaską. Aber die Frage ist, co czynimy z tą łaską. Hier sehen wir bei Simpson, dass er in Vers 25 anfing... Widzimy w wierze 25, że on przez ducha pańskiego zaczął działać w, tym, w tych obszarach, w których on mieszkał. Und das noch mal, mal, was ich habe. A to potwierdza jeszcze raz to, co już powiedziałem. Als Nie rozpoczyna się natychmiast jako misjonarz. Samson nie zaczął natychmiast służyć jako sędzia, ale duch czyni z nim czy przez niego coś tam, gdzie on jest u siebie w domu. Czy też nie chcielibyśmy zacząć z jakimś małym zadaniem, które możemy wykonać w domu? Pomóc na przykład mamie? dem Vater Albo tata ku showi. In der Schule zu sagen, ich glaube an den Herrn Jesus. Albo powiedzieć w szkole ja wierzę w Pana Jezusa. In der Nachbarschaft vielleicht? Albo i w sąsiedztwie. Da denke sam. Oft das dergo miejsca wszystko się rozpoczyna. Ich möchte nur kurz sagen, dass es schade ist, was Dinson daraus gemacht hat. Chciałem tylko krótko powiedzieć, że szkoda co Samson z tego wszystkiego dalej uczynił? Das kapitel 14 fängt an, er ging hinab. Ehm, 14... Mm. 14 wiersz, 14 rozpoczyna się tego, że pewnego razu poszedł, a to należy, że dosłownie napisane jest, że on szedł jakby z góry, więc szedł w dół. Und das geht weiter in vers 5, in Vers i dosłownie tak samo jest fünf und i Jest w piątym, siódmym i dziesiątym wierszu, więc razem cztery razy, że on szedł w dół. Czy schodził, tak lepiej powiedzieć, schodził. Ich frage Ja zapytam się Was dzieci, jak można lepiej, e, czy jak jest łatwiej jechać na rowerze? W dół czy pod górę? Runter? W dół, prawda? No, deswegen aufpassen. Dlatego musimy uważać. Es ist schwer einen berg zu erklimen, to jest trudne, aby wspiąć się w górę, aber es geht ganz nach unten. ale bardzo szybko można zjechać w dół. Und auf ist alles I nagle wszystko straciliśmy. Widzieliśmy w przypadku Manoacha, jego żona była mu pomocą. Widzimy w przypadku Samsona, że jego żony czy kobiety dla niego nie były żadną pomocą. Ponieważ on szukał żony dla siebie, a nie od Boga. On powiedział do swoich rodziców, ona jest właściwa w moich oczach. So wollen wir versuchen etwas aus diesem Kapitel zu lernen. Dlatego chcemy się coś nauczyć z tego rozdziału. Wir stehen auf dem Weg zum Ziel der Herrlichkeit. Jesteśmy w drodze do celu um, w, do chwały. Aber wir haben sein Wort. Ale posiadamy jego słowo. Und wir haben das Gebet. Mamy też modlitwę. Äh, haben verändert sich nicht. A Bóg nie zmienia, nie, nie zmienia się. Und so können wir ihm vertrauen. Dlatego możemy mu ufać.